Rzymian, rozdział ósmy. Przetoż żadnego potępienia teraz nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Bo co niemożliwe było dla zakonu, w czym on był słaby przez ciało, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesne, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest wrogi Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, bo i nie może. Którzy bowiem są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ale jeśli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a Duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez ducha swego mieszkającego w was. A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, abyśmy według ciała żyli. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, umrzecie. A jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek przez ducha Bożego prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Bo nie wzięliście ducha niewoli znowu ku bojaźni, ale wzięliście ducha synostwa, przez którego wołamy Abba Ojcze. Sam duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy dziećmi bożymi. A jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami. Dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim i uwielbieni byli. Albowiem mniemam, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która się ma objawić w nas, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie marności jest poddane nie dobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dzieci Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Albowiem nadzieją zbawieni jesteśmy. A nadzieja widzialna nie jest nadzieją, bo kto co widzi, jakże się ma tego spodziewać. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy z cierpliwością. Tak też i Duch dopomaga nam w niemocy naszej, albowiem nie wiemy, o co byśmy się modlić mieli, jak należy, ale sam Duch przyczynia się za nami westchnieniami niewysłowionymi. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani. Albowiem, których on przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie dał nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus, który umarł, owszem, i z martwych wstał, który i na prawicy Boga jest, On przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, za Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie... Ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym.